realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Cześć, witajcie. Witam Was Piotr. Pamiętacie może jak zrobiłem wideo o drodze, która jest budowana w mojej okolicy. Chciałem Wam pokazać jak jaskółki zrobiły sobie gniazda w wielkim nasypie, który służy do budowy tej drogi zobaczcie sami to jest wielka góra ziemi którą zrobili pracownicy a tutaj nie wiem czy dobrze widzicie takie czarne otwory to gniazda jaskółek teraz chyba lepiej widać Widzicie te gniazda? Poczekajmy, może jakaś jaskółka wyleci z gniazda. Nie, chyba nie. One boją się Joby. Jak widzą, że tutaj chodzi Joby, to nie przylatują do gniazda. Joby, czego ty tam szukasz powiedz jak zwykle zajada trawę to są jaskółki straż miejska czyli taka miejska policja ogrodziła całą tą górę taśmami żeby nikt nie przeszkadzał jaskółkom przejdziemy teraz kawałek dalej i zobaczymy, jak postępuje budowa drogi. Tam jest ziemia. Tu są jakieś kamienie, żwir. I jeszcze więcej ziemi. Zaraz pójdziemy tam dalej. I zobaczymy, jak budowana jest droga. Tutaj budowa już jest całkiem daleko posunięta. Są już krawężniki to jest krawężnik ponieważ jest na krawędzi drogi ale co to na środku drogi jest słup to słup wysokiego napięcia Hmm. nie wiem jak tutaj będą jeździły samochody budowniczowie drogi zupełnie nie przejęli się tym słupem bardzo dziwne moim zdaniem nie powinno tu być słupa na środku drogi Joby co ty o tym myślisz chodź powiedz co ty o tym myślisz czy tu powinien być słup ty się chyba tym w ogóle nie przejmujesz zobaczcie jak ładnie gdzieś zachodzi słońce Mam nadzieję, że to widać No i doszedłem do końca drogi Tu jest koniec drogi Pewnie i dalej dobudują Ale na razie jest tylko dotąd Gdzie dalej będzie biegła ta droga? Sam nie wiem Bo dalej są domy mieszkalne Zobaczcie sami, tam droga się urywa, bo tam są domy. Pewnie najpierw ci ludzie będą musieli opuścić swoje domy, a potem budowniczowie drogi zburzą ich domy. Niestety, czasami niektórzy muszą opuścić swoje domy, żeby mogła powstać droga. Tak to właśnie powstaje droga, na środku której jest słup. Joby właśnie pobiegła gonić kota. Oj, nieładnie. Joby, co tam było? Kot? Co tam było? Co tam A? było? Zostaw kota w spokoju, zostaw. Po co ci kot? Chodź tutaj, chodź. Joby, chodź. Zostaw kota, zostaw. Już uciekł. Już kot dawno uciekł. Joby lubi pogonić za kotem. Naprawdę to jest złośnik. To wszystko na dzisiaj. Na razie ze względu na jaskółki, budowa... Jakby się zatrzymała, chyba robotnicy czekają do jesieni, aż jaskółki wykarmią młode i odlecą do ciepłych krajów. Jeśli będę miał nowe wiadomości o drodze, opowiem Wam na pewno. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. papa. Pa.